Witam serdecznie słuchaczy w mojej nowej, autorskiej audycji o wdzięcznej nazwie Letnie Filmy, w której zajmował się będę kinematografią. Nie jestem profesjonalistą w tej dziedzinie, więc chętnie przyjmę wszelkie głosy krytyki. W audycji zajmę się głównie recenzowaniem filmów, które po prostu mi się spodobały i które chętnie polecę. Oczywiście postaram się uniknąć jakichś dużych spoilerów. Kolejne odcinki będą dotyczyły konkretnych twórców, tak jak ten, konkretnego gatunku, czy też kraju pochodzenia filmów. Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowo długi, gdyż przed głównym punktem, jakim będzie próba zrecenzowania, czy też opisania dość obszernej twórczości Quentina Tarantino, zajmie się omówieniem wydarzenia, w którym uczestniczyłem w nocy z 29 na 30 czerwca tego roku, czyli 11 nocy kina w Multikinie. I krótką recenzją filmów, które tam zobaczyłem. Kilkanaście dni temu we wszystkich większych miastach w Polsce odbyło się wydarzenie pod tytułem 11 noc kina w multiplexach pod Szydlem Multikina. Płacąc naprawdę symboliczną opłatę za bilet, to jest do 20 zł, można było obejrzeć do trzech wybranych filmów. U mnie wybór padł na rzeź, ro rzeź Romana Polańskiego, przetrwanie Joe'a Carahana, reżysera dobrze odebranej filmowej wersji serialu Drużyna A oraz mój z Merlina Simona Cartisa. Zanim jednak przejdę do recenzowania tych filmów, opiszę organizację samego wydarzenia. Jak wcześniej wspominałem, impreza odbyła się w nocy z 29 na 30 czerwca bieżącego roku. Ja akurat byłem w krakowskim Multikinie mieszczącym się przy parku wodnym. Hmm. Niestety już mały zgrzyt, taki pierwszy, pojawił się jeszcze przed dotarciem na miejsce. Krakowskie MPK niestety nie wpadło na pomysł podstawienia klimatyzowanego autobusu, a upał był naprawdę duży. Kierowca też z klimatyzacji nie włączył, nie wiem czy w tym autobusie była. No, a frekwencja była spora, więc e, c, po prostu w, była sauna w tym autobusie. No, w tenie biletu to 60, niezbyt drogo. Ale no, było, było, było, to ciężkie. No, na miejscu już po, po przyjeździe okazało się, że frekwencja jest olbrzymia. Wpuszczanie ludzi na sale kinowe odziwo przebie przebiegało w miarę sprawnie. Małym zgrzytem przez całą imprezę było według mnie zbyt późne otwieranie bramek. Mimo tego, że ludzi było, było dużo, nie było problemu z miejscami na salach kinowych. Są w końcu duże, no jest ich, ich aż 12. Pojawiły się drobne indyfiknięcia organizacyjne, tam. na przykład niezapalnie światła przed seansem na jednej z sal, co skutecznie utrudniło zajęcie miejsca. Według niebłędną decyzją było też wypuszczenie widowni nie do holu między salami, lecz na zewnątrz budynku, przez co no, zabawa w przepychanie się przez bramki zaczynała się na nowo przed każdym seansem. Być może było to z względem bezpieczeństwa, nie wiem, ale według mnie było to nie do końca wygodne i nieprzemyślane. Krótka podsumka. Wydarzenie świetne. Drobne niedociągnięcia organizacyjne nie wpłynęły jak dla mnie znacząco na jego odbiór. Gorąco polecam. Wydarzenie to na 100% za gości na stałe w moim harmonogramie. Teraz zajmę się omówieniem filmów, które obejrzałem podczas festiwalu. Na pierwszy ogień pójdzie rzeź Romana Polańskiego. Scenariusz tego filmu został napisany na podstawie sztuki teatralnej pod tytułem Bogini Rzezi, autorstwa Jasminy Rezy. Autorami scenariusza są Roman Polański i właśnie Jasmina Reza. Formuła filmu jest bardzo specyficzna. Nie jest to adaptacja teatralna na siłę przeniesiona na srebrny ekran. Reżyser nie pokusił się o jakieś znaczące zmiany w formule przedstawienia teatralnego. Sceny nie są na siłę ufilmowione. Jak w teatrze. Wszystkie wydarzenia w filmie odbywają się w jednym pomieszczeniu, a obraz jest filmem czterech aktorów. Jeśli chodzi o obsadę, to według mnie została świetnie dobrana. Mnie przede wszystkim zachwycił Christoph Waltz w roli prawnika, jednak reszta aktorów, czyli Jodie Foster, Kate Winslet i Chris John Christopher Reilly byli również świetni, naprawdę przyzwoici. W tego typu filmie dobór dobrych aktorów ma pierwszorzędne znaczenie. Akcja jest budowana głównie na podstawie dialogów i to właśnie od tego zależy, czy widz wciągnie się w fabułę i czy napięcie będzie odpowiednio eskalowało. Specjalnie staram się nie podawać żadnych szczegółów dotyczących fabuły, gdyż nie chcę nikomu psuć świetnego seansu. Gorąco polecam ten obraz każdemu. Dobra, inteligentna komedia, podczas której można się pośmiać, a po jej obejrzeniu zastanowić nad dzisiejszym społeczeństwem. Zanim przejdę do omówienia kolejnego filmu, to jest przetrwanie w reżyserii Joya Carahana, Chciałbym ostrzec, że w przypadku tego obrazu nie będę w stanie powstrzymać się przed spoilerowaniem, więc osoby, które nie chcą sobie psuć tego filmu, prosiłbym o wyciszenie audycji do 8 minuty i 15 sekundy jej trwania. Film opowiada o grupie pracowników korporacji naftowej, którzy brali udział w katastrofie samolotu na Alasce. Ocalało z niej tylko 8 pasażerów, w tym główny bohater który notabene wypadł z samolotu będącego 600 km na godzinę, rąbnął w śnieg, wstał, otrzepał się i poszedł ratować współtowarzyszy. To jest właśnie według mnie główny problem tego filmu. Wydarzenia są ukazywane jako realistyczne, ale jednocześnie sporo scen pasowało bardziej do filmu science fiction bądź horroru, przez co film wygląda jakby był reżyserowany przez dwóch reżyserów. Sceny są tylko albo bardzo dobre, albo bardzo słabe, a wręcz kiepskie. Warto wspomnieć, że scenariusz w tym filmie jest również scenariuszem adaptowanym, napisany został na podstawie opowiadania Ghost Walker autorstwa Jana Mackenzie Jeffersa. Główny bohater jest myśliwym i paluje na wilki, aby nie atakowały innych pracowników korporacji naftowej. Wśród rozbitków jest on Berem Grylsem, tylko dzięki niemu wszyscy jego towarzysze nie zostali od razu pożarci przez wilki. No właśnie wilki. Osobie odp odpowiedzialnej za kreację tych komputerowych potworków najchętniej kupiłem je do zoo, gdyż to, co widzimy na ekranie z wilkami, ma naprawdę niewiele wspólnego. Bardziej wygląda na wilkołaki bądź inne wargi. Ich zachowanie nie przypomina również zachowania typowych psowatych. Są żądne krwi, myśliwe i bezlitosne. Nie zabijają, aby przetrwać. Po prostu za zabijają. No. No, no myśl przychodzi od razu szczęki Spielberga. Może, gdyby. To nie były wilki, a właśnie jakieś wilkołaki, to nic nie oczekiwałby realizmu w tym filmie. Kolejnym problemem jest dość duża przewidywalność fabuły. No niby jest to thriller, no ale w ogóle nie trzyma w napięciu. Wydarzenia są przewidywalne, wiadomo kto wśród bohaterów będzie po kolei umierał. No oczywiście jak to zwykle bywa w Hollywood, czarnoskóry idzie, na pierwszy ogień. Zakończenie jest przewidywalne, no nie zamknięte, nie, nie, nie zamknięte zakończenie, ale przewidywalne. Główny bohater jest chyba nieśmiertelny. No, wystarczy sobie poglądać jakieś programy survivalowe na Discovery, żeby wiedzieć, że po dość długim pobycie w rzece na Alasce, gdy na zewnątrz jest temperatura porządnie poniżej zera, Nie zdjęcie ubrań i nierozgrzanie się musi skończyć się hipotermią. No a w efekcie tego śmiercią. No, ale nasz bohater spokojnie sobie idzie dalej po wyjściu z rzeki. Ym, dobra, koniec krytyki. Teraz troszkę pochwalimy. Jak dla mnie pochwała należy się głównie Lejamowi Nessonowi, czyli odtwórcy głównej roli, jest to rola od właśnie tego myśliwego. Yy, tak jak już wcześniej wspominałem, film ma kilka naprawdę bardzo dobrych scen, yy, które zapadają na długo w pamięć i sądzę, że to właśnie głównie zasługa tego aktora jego gry. Na uwagę zasługują również bardzo ładne ujęcia laskańskich krajobrazów, dźwięk też był niczego z sobie podsumowanie, takie krótkie tego filmu. Film jest z potencjałem trochę zepsuty według mnie. Czy warto obejrzeć? Sądzę, że można chociażby dla jednej sceny z początku, zaraz po katastrofie samolotu, była naprawdę mocna i dobra. Poza tym film był. to był właśnie, co ciekawe, film, o którym po powrocie z kina najdłużej dyskutowaliśmy. Po prostu dlatego, że był najbardziej taki niejasny i kontrowersyjny w odbiorze. I to wszystko na temat tego filmu, teraz przejdę do kolejnego, ostatniego już filmu z właśnie z festiwalu. Ostatnim filmem, który przyszło mi oglądać podczas 11 nocy kina, był obraz pod tytułem Mój dzień z Merlin w reżyserii Simona Curtisa. Starość tego filmu, tak jak dwóch poprzednich, jest scenariuszem adaptowanym. Tym razem jest on na podstawie dwóch autobiografii Kolina Clarka, The Prince, The Showgirl and Me i, my, i właśnie My work with Merlin, czyli Mój tydzień z Merlin. Um, Colin Clark jest głównym bohaterem filmu i jego narratorem. Z dużą determinacją próbuje on dostać się do pracy przy kinematografii i w końcu udaje mu się uzyskać posadę trzeciego asystenta reżysera, czyli po prostu chłopca na posyłki. Jednak sprawy przyjmują z czasem ciekawy obrót. Dobra, koniec spoilerowania. Film świetny. Naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Gra, aktorska pierwsza klasa, muzyka również. Historia genialna i genialnie dopowiedziana. Zdecydowanie mój faworyt. Nie ma zupełnie nic, co mógłbym zarzucić temu obrazowi. Bardzo, bardzo, bardzo gorąco polecam. Małe postscriptum. Po obejrzeniu filmu polecam dokument pod tytułem Ciało Merlin Monroe. Jest on dostępny za darmo na platformie VOD Dokument ten daje szerszy obraz na przyczyny zachowania prawdopodobnie największej gwiazdy wszechczasów, czyli właśnie Merlin Monroe. Teraz przejdę do głównego elementu dzisiejszego odcinka, czyli spróbuję przedstawić twórczość mojego ulubionego reżysera, Quentina Tarantino. Ale zanim przejdę do kolejnych filmów, krótko przedstawię sylwetkę samego reżysera. Quentin Jerome Tarantino, urodzony 27 marca 1963 roku w Knoxville w stanie Texas. Już od najmłodszych lat był zainteresowany kinem. Na pierwsze stan zabierała go matka. Czy od drugiego roku życia. Nie skończył szkoły, a w wieku 22 lat zatrudnił się w wypożyczalni filmów wideo. Dzięki czemu miał nieograniczony dostęp do wszystkich filmów, począwszy od azjatyckich filmów klasy B, poprzez spaghetti westerny, skończywszy na bitnym europejskim kinie. Cała ta mieszanka ma później duży wpływ na jego twórczość jako reżysera i scenarzysty. W wypożyczalni współpracował z Rogerem Averym, późniejszym współscenarzystą Pulp Fiction, kolejnym fanatykiem kinematografii, którego szkołą filmową była wypożyczalnia kaset VHS. Quentin Tarantino uważa się za przedstawiciela kina postmodernistycznego. W swoich filmach używa on motywów z wielu bardzo różnych filmów i składa je w całość. Nawet niektórzy złośliwi mówią, że Quentin Tarantino nie jest reżyserem, tylko DJ-em filmowym i po prostu składa w całość kawałki różnych filmów. W odcinku skupiam się na nim jako na reżyserze, a nie aktorze, ale dla przyzwoitości, wymienię w jakich swoich filmach brał on udział jako aktor. Czyli będzie My, my, my Best Friends Birthday. Wściekłe psy. Pulp Fiction, 4 Pokoje, yy, Grindhouse Death Proof i Bank wojny. Pierwszą próbą nakręcenia filmu przez kontynent Tarantino był całkowicie amatorski czarno-biały obraz pod tytułem My Best Friend's Birthday. Yy, budżet tego filmu wyniósł zaledwie 5000 dolarów. Film należy traktować bardziej jako ciekawostkę, tym bardziej, że nie jest dane nam poznać zakończenia jego gdyż połowa taśmy z filmem spłonęła i z pierwotnych 70 minut trwa 36. Mimo to uważam, że film jest warte obejrzenia, szczególnie dla osób, które chcą bardziej zgłębić twórczość reżysera. Można z niego wyciągnąć kilka informacji przydatnych do interpretacji kilku scen w kolejnych filmach. Następnym filmem, którego zarazem reżyserem, jak i scenarzystą został Quentin Tarantino, jest obraz pod tytułem Wściekłe psy. Film został bardzo ciepło przyjęty przez krytyków, którzy od razu dostrzegli narodziny nowego talentu. Potwierdzeniem tych słów zostają liczne nominacje i nagrody dla reżysera. Nominacja Sundance Film Festival dla najlepszego dramatu, nominacje dla najlepszego reżysera i najlepszego debiutu oraz nagroda specjalna Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej. Wściekły psy jest to film gangsterski opowiadający o napadzie na sklep jubilerski. W przeciwieństwie jednak do innych filmów o napadach, głównym wątkiem filmu nie jest sam skok i jego przygotowanie. Są co najwyżej retrospekcje z tych scen, lecz to co się dzieje już po nim. Film jest głównie budowany za pomocą dialogów, które jak zawsze u Tarantino są świetne. Reżyserowi mimo tego, iż był do, dopiero początek jego kariery, udało się zaangażować wielu znakomitych aktorów, takich jak Michael Madsen, Steve Buscemi czy Harvey Keitel, którzy okazali się bezbłędni, a Tim Roth w roli głównej wręcz mnie osobiście zachwycił. Na uwagę zasługuje również muzyka, która jak zawsze u Tarantino, o czym później będzie, jest genialna. Sam reżyser podczas jednego z wywiadów to już później przyznał, że przygotowania do kolejnych filmów rozpoczyna właśnie od odpowiedniego doboru muzyki. Film ten polecam praktycznie każdemu, w szczególności osobom lubiącym mocniejsze, bardziej emocjonujące kino. Kolejnym filmem, o którym pokrótce opowiem, będzie Prawdziwy romans. Reżyserem tego filmu jest wprawdzie Thomas Scott, jednak Tarantino jest autorem z scenariusza. Film ten jest grabnym miksem komedii, romansu i kryminału. Całość filmu można skwitować zdaniem. Oto co się dzieje, gdy Tarantino weźmie się za coś, co z początku wydaje się być komedią romantyczną. Warto zwrócić uwagę na początek filmu. Jest on niemal w całości, że tak kolektualnie powiem, zerżnięty z pierwszego filmu Tarantino, tego amatorskiego, o którym mówiłem wcześniej. Film Mimo tego, że z czasem nabiera dość mocno gangsterskiego charakteru, jest dość lekki, a miejscami bardzo zabawny. Ciekawostką jest również, że występują w nim dwaj aktorzy światowego formatu, nie umiejąc oczywiście reszcie obsady, która spisała się na medal, mianowicie Samuel L. Jackson i Brad Pitt. Tego drugiego trudno nie zauważyć mimo tego, że gra rolę drugoplanową, to ma w filmie swoje 5 minut, natomiast jeżeli ktoś przewinął napisy początkowe, to obecności Samuela L. Jacksona może nawet nie zauważyć. Jest to tak epizodyczna postać w całym filmie. Ogółem film świetny, fajnie wykreowana para głównych bohaterów, była początkowo nie wydaje się mieć zbyt dużo polotu, ale warto poczekać na rozwój wydarzeń, na pewno nie będziecie zawiedzeni. Jedyną taką wadą filmu jest to, że z tego co się orientuję, reżyser troszkę zmienił jego zakończenie i nie jest tak jak było w oryginalnym Tarant scenariuszu Tarantino. No ale cóż, poradzimy. Dobra, jedziemy dalej. Teraz czeka mnie chyba najcięższe zadanie. Jest to próba, to słowo zaznaczam, opisania filmu, który często jest uważany za najlepszy film lat 90. Przywitajmy gorącymi brawami Pulp Fiction. Może zanim przejdę do rozpływania się w superlatywach nad tym filmem, według mnie jest on najlepszy z całej twórczości Tarantino, acz co ciekawe nie jest on, on, on moim ulubionym jego filmem, ale o tym później przytoczę trochę faktów, które świadczą o jego wielkości. Oscar za najlepszy scenariusz oryginalny. Nominacja do tej nagrody dla najlepszego filmu, najlepszego aktora pierwszoplanowego, czyli Lejana Travolty, najlepszego aktora drugoplanowego, Samuela L. Jacksona, najlepszej aktorki drugoplanowej, Umy Turman, najlepszego reżysera, najlepszego montażu. W tych Globach sytuacja wygląda bardzo podobnie, zamiast montażu jest nominacja dla najlepszego dramatu, w Cannes złota palma dla najlepszego filmu i wiele, wiele, wiele innych. Łącznie 61 nagród nominacji. Warto zauważyć, że również że ścieżka dźwiękowa z filmu zajęła 21 miejsce w codygodniowej liście, 200 najlepiej sprzedając się w płyt magazynu Billboard. No, co tu dużo mówić. No, muzyka jest genialna. Ja w szczególności polecam edycję kolekcjonerską. Można ją czasem tanio upolować, aby uniknąć product placement jednej z bardziej znanych sieci oferującej książki Multimedia w kraju. Nie będę tutaj przetaczał wszystkich smaczków, ciekawostek i nawiązań dotyczących tego filmu, gdyż musiałbym najprawdopodobniej poświęcić na to całą oddzielną audycję. Ciekawski odsyłam do, odsyłam do filmu webu, dział Ciekawostki. Przejdę teraz do konkretnego opisu filmu. Pierwsza rzecz, na jaką należy zwrócić uwagę, jest to, że film składa się z tak naprawdę trzech oddzielnych, lecz powiązanych ze sobą historii. Bardzo rzucającym się w oczy jego cechą jest również to, że kolejność przedstawienia poszczególnych scen nie jest chronologiczna, co oczywiście dzięki kunsztowi twórców w ogóle nie przeszkadza w jego odbiorze. Gra aktorska, jak zwykle nie będę się rozpisywał, jest w każdym stopniu genialna, tym bardziej, że reżyser miał już markę i pewną renomę, więc casting mógł już być przeprowadzony wśród gwiazd na pewno, naprawdę wielkiego formatu. Yy, o muzyce też już, już mówiłem. No, co tu dużo mówić, yy, film ma najlepszą fabułę ze wszystkich filmów, które znam. Muzyka to, cytując mojego ulubionego felietonista, Jeremy'ego Clarksona, jakbyś przeciągał sobie przez uszy długiego gronostaja, gdyby miód mógł wydawać dźwięki, to właśnie tak by brzmiały. Podsumowując, genialny Samuel L. Jackson, genialny Bruce Willis, genialny John, John Travolta, genialna cała obsada, genialna muzyka, muszą dać genialny film, a gdy pozna się jeszcze wszystkie wściekłe psy oraz prawdziwy Obejrzy je po kilka razy i zacznie wyłapywać delikatne smaczki łączące je ze sobą. Wrażenia są już nie do opisania. Czas na drugi i ostatni dziś omawiany przeze mnie film, którego maglowany dziś przeze mnie twórca nie był reżyserem, lecz scenarzystą. Jest to obraz pod dość mrocznym tytułem Urodzeni Mordercy. Reżyserem tego, przyznajmy dość ciężkiego i brutalnego filmu, jest Oliver Stone. Film jest znowu mieszanką gatunków, jak tutaj można znaleźć zarówno elementy romansu, dramatu, jak i thrillera. Co ciekawe, a według mnie bardzo ciekawe, urodzenie mordercy i prawdziwy romans były początkowo jedną opowieścią, jednak żaden reżyser nie podjął się nakręcenia takiego filmu, więc scenariusz został rozdzielony i zrealizowany przez dwóch reżyserów. Główne role w filmie grają Woody Harrison jako Mikey i Joliet Lewis jako Mallory. Są oni parą, co tu dużo mówić, psychopatów. Jeżdżą po kraju i mordują. Niektóre sceny mam w szczególności na myśli scenę wzorowaną na sit sitcom. Powodują coś, co osobiście nazywam zwarciem w mózgu. Forma przedstawienia obrazu zupełnie nie pasuje do treści, no, które ten obraz przedstawia i powoduje dość dziwne wrażenie. Podobnie jak w Pulp Fiction, film obfituje w wielką ilość ciekawostek i nawiązań do innych filmów nawet nie wiem czy przypadkiem nie jest ich więcej i czy nie są jeszcze ciekawsze yy. i znowu musiałem na to poświęcić dużo czasu więc jak zwykle i tutaj będę robił to powtarzał jak mantrę odsyłam do, do filmu eBay i znowu dział ciekawostki yy, według mnie najlepszymi określeniami jeden na film są demoniczny i psychodaliczny, a przede wszystkim brutalny i kontrowersyjny. No, niech o tym świadczy, że to, że został zakazany w 1994 roku w Irlandii, no, co nie przeszkodziło, żeby zajął on pierwsze miejsce w rankingu najlepszych filmów lat 90. robionym przez Entertainment Weekly. Po obejrzeniu tego filmu można zgłębić, zagłębić w refleksję na temat prawdziwej natury człowieka. Gorąco polecam, ale uwaga tylko dla ludzi o mocnych nerwach i zwolenników mocnych, silnych wrażeń. Teraz przybliżę film pod tytułem Cztery pokoje. Film jest dość specyficzny, no jak właściwie większość filmów tutaj realizowanych przez Tarantino. Z tym, że film ten składa się z czterech segmentów. Każdy oddzielny pokój jest oddzielnym segmentem, który jest realizowany przez innego reżysera. Pierwszy pokój jest realizowany przez Alison Andersa, drugi przez Aleksandra Rockwella, Trzeci przez Roberta Rodrigueza, którego twórczości wkrótce postaram się zrealizować odcinek. No i czwarty pokój, którego reżyserem jest Quentin Tarantino. Gra on tam również jedną z głównych ról, ale nie wyprzedzajmy faktów. O czym jest ów film? Opowiada on historię boja hotelowego Tena, który sam dyżuruje w hotelu w noc sylwestrową. W każdym z pokoi, które odwiedza, spotykają go dość dziwne i nietodzienne sytuacje. Nie będę ich przytaczał, gdyż już mówiłem, jak już, jak już mówiłem. Nie chcę niepotrzebnie spoilerować. W ostatnim pokoju spotyka gwiazdę filmową Chester'a Rasha, którego gra sam Quentin Tarantino i jego znajomych, którzy w dość nietypowy sposób chcą spędzić czas podczas Sylwestrowej nocy. A Ted ma być do tego wręcz niezbędny. W roli boja hotelowego znany już wcześniej z Wściekłych Psów i Pulp Fiction Team Roth no, jak dla mnie wydaje się stworzony do tej roli, szczególnie do tego typu roli komediowej. E, muzyka jest, jak zwykle, świetna. Scenariusz jest dobry. Film jest fajną komedią. Taki mały apel. Niestety wiele osób przestaje oglądać ten film po zobaczeniu pierwszego pokoju, który jest dość specyficzny. I nie każdemu mu się podobać. Mnie osobiście się podoba, ale to już kwestia gustu. Proszę się nie zrażać i oglądać dalej, a wasza cierpliwość zostanie nagrodzona mi. W szczególności przypadku do gustu. Pokój trzeci, który jest genialny. I czwarty, który również jest genialny. No, szczerze mam taką opinię nawet, że pokój trzeci jest najlepszy ze wszystkich, to, czyli ten zrealizowany przez Rodrigueza. Yy, gorąco polecam ten film. Jak wszystkie zresztą tutaj dzisiaj. No, mówię oczywiście o segmencie Tarantino. Yy, jeżeli chcecie się rozerwać i fajnie pośmieć, tak porządnie, porządnie pośmieć, to jest fajna komedia. Kolejny film, a właściwie dwa filmy, które zostaną przeze mnie opisane, to Kill Bill część pierwsza i druga. Zdecydowałem się opisać te filmy jednocześnie, gdyż jakby nie patrzeć na był spójną całość i jako całość miały zostać wypuszczone, jednak w całości okazała się. No, przepraszam, to całość, całość okazała się zbyt d, d, długa, więc postanowiłem go podzielić na dwie części. E, fabuła w odróżnieniu od poprzednich filmów Tarantino jest prosta jak budowa cepa. Mamy kobietę, która zostaje skrzywdzona przez swoich dawnych współpracowników i kochanka i postarała się na nich zemścić. No o tyle. To też dlaczego? Zapytacie. Film ten jest moim ulubionym filmem. Ogólnie ulubionym filmem. Po pierwsze akcja. Tam gdzie powinno się coś dziać dzieje się dużo. Tam gdzie są dialogi są bezbłędne. Genialne sceny walk, szczególnie część pierwsza. Dużo nawiązań do bardzo ulubionego przeze mnie kina azjatyckiego. No i teraz posypiemy ciekawostkami na temat tego filmu Czego by tu zacząć? No może od postaci. Postaci, które pojawiały się w filmie, na przykład Pai Mei, grany przez Liu i Hattori Hanzo, w wcieli, którego wcielił się Sonichiba, który swoją drogą był obecny, że tak powiem, nie będę mówił w jakiś sposób, w prawdziwym romansie. Są to postaci, które występują w innych dalekowschodnich filmach. No i jest to jak gdyby kontynuacja ich historii. Smaczku dodaje fakt, że Gordon Liu w jednym z filmów z Pai właśnie wciął się w jego głównego oponenta. W Kill Billu Tarantino, jak już wcześniej mówiłem, kont kontynuuje losy tych bohaterów. A, jeszcze bym zapomniał, że Tarantino tutaj stosuje zabieg podobny jak Pulp Fiction, ten nie są chronologiczne. W dodatku film jest podzielony na rozdziały. Gatunek filmu? Jaki tu jest gatunek właściwie? To jest ciekawe rzeczy do określenia bo tutaj można znaleźć elementy zarówno filmu akcji, kina samurajskiego, thrilleru, gangsterskiego i spaghetti westernu. No, to połączenie jest, nie powiem, zaskakujące, ale według mnie wyszło arcydzieło. Jak wcześniej wspominałem, nie ma on dużego polotu, jeśli chodzi o fabułę, jednak jest ona prosta, tak jak powinna być tego typu filmie. Nie jest ona jednak głupia. Jednak Tym bardziej, że Kill Bill jest filmem, który specjalnie został bardzo mocno przerysowany. Yy, wszelkie sceny są wręcz nieprawdopodobne i absurdalne, tak jak w kinie dalekowschodnim. Film jest jednocześnie hołdem dla, jak i na japońskie i chińskie filmy klasy B. No hmm. bo się tutaj rozgadałem, a miało być o nawiązaniach. Kolejnym nawiązaniem jest postać Oren Ishi, grana jej przez Lucy Liu. Yy, bardzo podobnie ubraną postać możemy zobaczyć w japońskim filmie z lat 70 pod tytułem Lady Snowblad. Który został z kolei stworzony na podstawie mangi. I to właśnie luźno na motywach tego filmu yy, została skonstruowana cała historia w Kill Billu. Yy, No tutaj jeszcze do tej postaci można powiedzieć, że nawiązanie jest wręcz bezpośrednie, bo motyw muzyczny jej towarzyszący pod koniec jest taki sam jak główny motyw przewodni właśnie w filmie Lady Snowblad. Mm, no i na ten temat tyle. Z takich ciekawszych rzeczy warto wspomnieć jeszcze na przykład, że katany użyne, użyte w filmie, a przynajmniej ich spora część, należy do prywatnej kolekcji Sonego Ciby. Kolejną ciekawostką jest fikcyjna marka papierosów Red Apple, stworzona na podstawie filmów Tarantino. O tym miałem wspomnieć wcześniej, ale trochę mi się zapomniało. Pojawiała się ona również w filmach Rodriguez'a, na przykład Od zmierzchu do świtu. Pojawiła się ona po raz pierwszy w Pulp Fiction. Była obecna też w y, czterech pokojach, w Grindhouse, o którym powiem później, yy, z kolei właśnie w Grindhouse roi się już od nawiązań do Killbilla, ale to o tym w swoim czasie. Yy, Ostatnią z ciekawostek właśnie jest y, postać Earl'a McGrow'a, który jest y, strażnikiem Teksasu, że tak powiem, rangerem. Postacie te pojawiają się w wielu filmach, zarówno Tarantina jak i Rodrígueza, na przykład w Odnisku do Świtu. I dzięki nim można pokusić się o, yy, jak gdyby, umieszczenie tych filmów w jednym uniwersum. I, a nawet po układaniu ich w pewną chronologiczną całość. Yy, co tu jeszcze można powiedzieć? Yy... Aha, no właściwie już tyle. Osoby, które chciałyby coś jeszcze się dowiedzieć na ten temat, jak zwykle i jak mantrę będę powtarzał, odsyłam do filmu weba i własnych studiów, własnych obserwacji, oglądaniu filmów w kółko. No teraz, te, teraz zajmę się muzyką. No i to jest według mnie najważniejszy punkt tego filmu. To właśnie muzyka buduje cały klimat tutaj. Na obydwu albumach możemy spotkać wiele różnych rodzajów gatunków muzycznych. No, od amerykańskiej muzyki typowo sernowej przez napisaną specjalnie na potrzeby filmu muzykę, niemo, Kone, po japońskie ballady zwane NK. Ym, album Kill Bill, yy, część pierwsza, jest moim ulubionym krążkiem ze wszystkich. Yy, nie mówię tutaj tylko o muzyce filmowej, lecz ogólnie o wszystkich albumach, albumach jakie do tej pory poznałem. Yy, mało dla osób, które pokusiłyby się o zakup, zakup yy, tej płyty, a hmm. są na niej umieszczone materiał, materiały dodatkowe. Pierwsze trailery z filmu i tego typu. Rzeczy. Bardzo ciężko to włączyć, że tak powiem. Ale jak, jak to zrobić, odkryłem metodę, wkładamy y, y, CD do napędu komputera i zrobimy obraz płyty. Po tym zabiegu powinno po prostu przeczytać y, ten, y, te pliki. I jest właśnie umieszczony taki żartobliwy plik ReadMe w dodatniku, że twórcy nie ręczył, że komukolwiek uda się to włączyć. No i została jeszcze kwestia aktorów tak naprawdę do omówienia. Uma Turman w tym filmie jest bezbłędna, zresztą była jedną, ona jak gdyby inspiracją i jednym takich nieoficjalnych współtwórców scenariusza, razem z Tarantino, bardzo przyłożyła się do roli, nauczyła się częściowo sztuk walki, pracowała nad językiem japońskim, bardzo dobrze zagrał David Carradine, jak zwykle dobry Michael Madsen, który go znamy już z wcześniejszych filmów, Ogólnie cała obsada, jak zawsze, na medal. Podsumowując, jak dla mnie, nie ma filmu, który oglądałby się przyjemniej niż Kill Bill i z oglądania w kółko żadnego innego filmu nie czerpałbym tyle radości. Polecam każdemu, kto chce się trochę rozerwać. tylko mała uwaga, cały film należy traktować przymrużeniem oka. Teraz czas na film wyjątkowo wyjątkowy, że tak powiem dziwnie, w dorobku Tarantino. Jest to jedyny jego film oparty na scenariuszu adaptowanym. Właściwie brak oryginalnego scenariusza sprawia, że ten film jest uznawany za najsłabszy film Tarantino. Scenariusz do filmu został napisany na podstawie powieści Ram Punch Elmora Leonarda i właśnie przez to film ten nie zawiera, w przeciwieństwie do innych filmów tego reżysera, takich rebusów i oczek puszczonych do widza no i trochę jak dla mnie e, s, właśnie to jest główna frajda z ogólnania filmów Tarantino przez to trochę traci e, co tu można o nim powiedzieć e, film jest po prostu dobrym filmem o przekręcie, naprawdę dobry film gangsterski e, aktorsko jak dla mnie spisali się świetnie Samuel L. Jackson i Robert De Niro. Reszta aktorów, tym bardziej, że grała tu na prawdziwa plejada gwiazd, również była dobra. Ale ta dwójka zapadła mi najbardziej w pamięć. Podsumowując, naprawdę dobrze zrobiony film kryminalny, taki gangsterski bardziej. Może wydawać się ciut przydługi. Moje zdanie, warto obejrzeć kawałek dobrego kina, choć może nie do końca w stylu Tarantino. Przedostatnim już omawianym dziś przeze mnie filmem jest pierwsza część dylogii Tarantino i Rodrigueza pod tytułem Grindhouse. Yy, to jest właśnie tytuł całości, a tytuł tej części to Grindhouse Death Proof. Yy, zacznę może od wytłumaczenia tytułu tej całej dwuczęściowej, yy, że tak powiem, jak wcześniej mówiłem, dylogii. Yy, grindhouse. Kino grindhouse owe. Był to popularny w USA w latach 70-tych rodzaj kina, najczęściej kina samochodowego, gdzie puszczane były tak zwane explosion films, czyli filmy klasy B bardzo brutalne, zombie apokalipsy, psychopatii, kanibalizm, to tylko niektóre rzeczy, jakie mogliśmy oglądać w tego typu filmach. Seance zwykle składały się z dwóch filmów przedzielonych reklamami, o czym Tarantino i Rodriguez oczywiście nie mogli zapomnieć, więc jeden film jest zreklamowany, że tak powiem, pomiędzy y, tymi filmami został nawet zrealizowany. Stąd właśnie Grindhouse, Grindhouse Death Proof i The Grindhouse Planet Terror. Yy, o czym jest Death Proof, czyli film ten realizowany przez Tarantino? Jest to film opowiadający o byłym kaskaderze, który ma swoją dość mroczną stronę. Więcej nie zdradzę, żeby nie psuć świetnego seansu. Yy, film jest prosty w budowie, podobnie jak Kill Bill. jeśli chodzi o opis i recenzję, odsyłam do filmu. Recenzja redakcji jest świetna, jest naprawdę dobra jak do tego filmu. I nie widzę... W sensu po prostu wymyślenia tego samego na nowo, a niestety chyba nie mam prawa, znaczy ja nie wiem jak działa prawo, ale chyba nie, chyba nie mam praw autorskich do odczytania tego na antenie. Yy, poza tym program już trochę trwa, ja muszę powiedzieć o nawiązaniach do innych filmów. Tutaj Tarantino przed samego siebie. Nawiązania są tak liczne, że nie sposób wszystko og ogarnąć. Yy, począwszy od doboru aktorów, wnętrza, dialogi, praktycznie wszystko jest skądś zapożyczone. Lista oczywiście pod wiadomym adresem w dziale Ciekawostki, jeżeli chodzi o nawiązania, jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. Mianowicie Tarantino zaczął nawiązywać do swoich własnych filmów. Na przykład początkowy dialog w restauracji może być nawiązaniem do dialogu z wściekłych psów, ale najciekawiej robi się w momencie, gdy jesteśmy wręcz bombardowani nawiązaniami do Kilbilla. Dzwonek w telefonie, wygląd zewnętrzny i wnętrze samochodu łącznie z naklejką z tyłu. Ubiór. W tym momencie poznajemy też jedną z głównych bohaterek, bohaterek czyli Zoe. Zoe. Australijka, więc nie wiem, jak tam miał nazywać. Chyba Zoe, Zoe? Zoe chyba. Zoe, niech będzie Zoe. Co ciekawe, gra na sama siebie. Zarówno w, zarówno w filmie, jak i w prawdziwym życiu jest kaskaderką. I nazywa się Zoe Bell. Zoe Bell z yy, Smaczku dodaję tutaj fakt, że dublowała ona w scenach kaskaderskich Killbilla u Meturman. Yy, ogółem, film genialny, ścieżka dźwiękowa. Też jest świetna, bardzo klimatyczna. Niektórzy są zdania nawet, że najlepsze od Tarantino. Yy, polecam oglądnięcie filmu i recenzję do przeczytania na Filmwebie. Yy, pozostał mi ostatni film. Yy, Bankarty Wojny. Tutaj mamy powrót do dość skomplikowanej formy filmu. przeciwieństwie do Death Proofa i Film opowiada alternatywną historię II wojny światowej, więc jest to dość niekonwencjonalny film wojenny, ale no nie wiem co u nie jest konwencjonalny. Na teren Europy okupowanej przez Niemców zostaje zrzucony żydowski oddział specjalny, czyli właśnie tytułowe bankarty wojny, którzy walczą z Niemcami bardzo brutalnie, myszcząc się na, na nich za, za ludobójstwo dokonane na ich narodzie. Dowódcą tego oddziału jest grany przez brata Pita Aldo Rein, a jego głównym antagonistą wspomniany już dziś przeze mnie Christoph Waltz, wspomniany przy okazji omawiania rzezi Polańskiego. Kreacje tych postaci są genialne. Nie wiem, czy nie jest wszystkim ona lepsza niż kreacja Vince'a i Jules'a w Pulp Fiction. Obudzie zostały świetnie zagrane. Aktorzy genialnie pasują do ról. Reszta obsady również wpisała się dobrze, jednak to właśnie dwie, dwóch głównych przeciwników robi na mnie największe wrażenie. Film, jak już mówiłem, jest alternatywą historii II wojny światowej no i jest dość nawet bardzo zabawny, mm, przyjemnie się go ogląda pod warunkiem traktowania go z przymrużeniem oka no i niezbyt na poważnie co niektórym ciężko osiągnąć z winy tematyki tego filmu. Znaczy, no nie jest to taka typowa komedia, po prostu, żeby oki zrywać, ale, ale no, no jest zabawny, niektóre dialogi są po prostu naprawdę dobre. W sensie, w sensie dobrego, do, do dobrego poczucia humoru. No, jednak odczułem tutaj pewien niedost z powodu braku moich ukochanych nawiązań i rebusów, no ale ciężko byłoby je tutaj wpleść z powodu okresu historycznego, w którym osadzony jest scenariusz. Był to już ostatni z filmów, który omówię dziś. Teraz tylko krótkie zapowiedzi nadchodzących filmów Tarantino i uciekam z anteny. Pierwszym filmem będzie Django Unchained. Jego światowa premiera odbędzie się 25 grudnia tego roku. W Polsce będzie to 1 luty 2013 roku. Gatunek tego filmu według informacji to dramat western. Opowiadał będzie o wyzwolonym czarnoskórym niewolniku, który pod opieką niemieckiego nentysty uczy się łapać przestępców. Yy, wiadomo też, że, że znana jest obsada, no i tak naprawdę tyle na razie wiadomo. Yy, Kolejną zapowiedzią jest to, czego najbardziej się nie mogę doczekać. Jest to trzecia część Kilbila, premiera w 2014 roku. Są jednak pytania, które cisną się na usta. Dlaczego tak późno? No i o czym będzie, skoro fabuła już została już zamknięta? No odpowiedź na pytanie pierwsze. Akcja dzieje się 10 lub 15 lat po części pierwszej i drugiej, więc Tarantino czekał, aż aktorzy się troszkę podstarzeją. Odpowiedź na pytanie drugie. Reżyser postawił sobie furtkę, pozostawił sobie furtkę, do, że tak powiem, postawił furtkę, źle, do przedłużenia filmu, już w pierwszym rozdziale, pierwszej części. Podobna część trzecia była planowana od początku. No cóż, ja nie mogę się doczekać. No to jeszcze aż dwa lata. No, to co na pewno zrobię, to kupię bilet na premierę, choć miał przy jeść przez miesiąc. Yy. Program zbliża się już ku końcowi, jednak zanim się z wami pożegnam, powiem co będzie w następnym odcinku. Yy, może być dość nietypowo kontrowersyjnie i być może filmy, które opiszę nie są dla... No nie wiem, nie są przeznaczone dla dużej ilości osób i wiele osób po prostu nie lubi tego typu filmów, ale decyzję już podjąłem, odcinek drugi będzie o japońskich filmach gore. To już koniec mojego odcinka, mam nadzieję, że się spodobało. Kolejne powinny być już krótsze, bo tutaj się trochę zapędziłem. Jeżeli macie jakieś uwagi czy komentarze, piszcie. Jestem otwarty na wszelką krytykę i postaram się doszlifować warsztat. Do usłyszenia.